Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Od słowa, od Bożego Słowa, od Biblii wszystko się zaczęło. Ale my nie będziemy wam dzisiaj nudzić, tylko przygotowaliśmy parę ciekawostek o Biblii w ramach wstępu. Więc jak myślicie, kto był pierwszą osobą, która przetłumaczyła Biblię na język angielski, z łaciny? I który to mniej więcej był rok? Był to John Wakeleaf, w roku 1382 ukazał się jego przekład. Całość Biblii została przetłumaczona na 530 języków, a we fragmentach możemy ją znaleźć w 2900, czyli to jest naprawdę bardzo dużo. Co ciekawe i trochę smutne, jeszcze 40 lat temu posiadanie, czytanie, sprzedawanie i kupowanie Biblii w Chinach było zakazane, ale dzisiaj Chiny są największym producentem Biblii na świecie. Przeczytanie całej Biblii na głos zajmuje mi więcej około 100 godzin. Przekłada się to na około 4 dni. Biblia zawiera 1189 rozdziałów, 31 102 wersety i ponad milion słów. A najczęściej pojawia się słowo Pan. Rozdział umieszczony w samym środku Biblii to Psalm 118. Stary Testament ma 39 ksiąg, a nowy ma 27. Zwrotnie lękajcie się, pojawia się w Piśmie Świętym z 365 lat, po jednym na każdy dzień roku. Księga Izajasza jest jak mała Biblia. Ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 Mówi o przeszłości, Stary Testament, a kolejne 27 to obietnice dotyczące przyszłości, jak Nowy Testament. Cała Biblia została napisana w czasie ponad 1500 lat. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Gettynze w Niemczech jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych. W 2013 roku na aukcji sprzedano księgę Psamów za ponad 14 milionów dolarów. Była to naj... pierwsza książka wydrukowana w Ameryce Północnej. Pierwszy nakład liczył 1700 egzemplarzy, ale do dzisiaj zachowało się jedynie 11. Na międzynarodowych targach książki chrześcijańskiej wystawiono kiedyś największą Biblię na świecie. Wydarzenie miało miejsce w Indiach. Księga miała 3,5 tysiąca stron i ważyła około 7 kg. Rocznie sprzedawanych jest ponad 100 milionów y, egzemplarzy Biblii na świecie. Szacuje się, że łączna ilość sprzedanych sztuk przekroczyła 5 miliardów. Słowo miłość w Nowym Testamencie jest użyte 127 razy. Najwięcej w pierwszym liście Jana, 18 razy. W liście tym znajduje się również rozdział z, reko z rekordową liczbą wystąpień tego słowa w całym Nowym Testamencie. W czwartym rozdziale słowo to jest użyte 14 razy. Słowo Biblia pochodzi z języka greckiego, co oznacza zwoje lub księgi. Greckie słowo z kolei pochodzi od nazwy starożytnego miasta Babilos, którego mieszkańcy specjalizowali się w wytwarzaniu materiałów pisemniczych i od których Grecy kupywali te materiały. Inne źródła podają, że Grecy zapożyczyli to słowo z egipskiego, które miało oznaczać papirus lub czcigodną świętą księgę. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, z wyjątkiem niektórych wersetów z księgi Ezdrasza, Jeremiasza i Daniela, które zostały napisane w języku aramejskim. Ostatnią księgą Biblii, która została napisana jest to trzeci list Jana. Werset dziewiąty rozdziału ósmego Księgi Estery jest najdłuższym wersetem w Biblii. Najmniejsza księga to drugi list Jana. Wersety 8, 15, 21 i 31 pierwszy psalmu 107 są identyczne. Biblia jest dziełem około 40 autorów z najróżniejszych zawodów, byli nimi rybacy, rolnicy, a nawet sławni królowie. I mamy jeszcze dla Was pytania. Niedużo. dużo? Dwa. Dwa. Ale na jakich kontynentach rozgrywają się wydarzenia z Biblii? Czy ktoś wie? Jeżeli ktoś wie, to niech pyli się rękę. Albo powie. Nikt nie Podpowiem, wie, że to trzy kontynenty. Dobrze. Tak. Azja, Afryka i Europa. Dokładnie. E, jakim ostatnim słowem, e, jakie jest ostatnie słowo w Biblii? Amen. Dobrze. Dziękujemy bardzo. I Amen. Kończymy my i przekazujemy poeczkę dalej. Jak tam? Podobała Wam się nowa piosenka? Super była, nie? Mam dla was super wiadomość. Bóg dla każdego ma plan. Bóg dla każdego ma powołanie, dla każdego ma plan. Gdybym kiedyś się dowiedział, pięć lat temu, że będę teraz grać na perkusji, prawdopodobnie bym w to nie uwierzył. <grym> Dlatego, bo <grym> prawdopodobnie nie uwierzyłbym, żebym, yy, że mógłbym kiedykolwiek grać na perkusji. Nie grałem nigdy. I prawdopodobnie dla mnie by to było całkowicie coś w ogóle daleko i nieprawdopodobnego. Ale wiecie, Bóg powołuje nas, nie tacy, jaki jesteśmy teraz, ale, to, ale do tego, jakim mamy się stać. Bo Bóg chce nas doprowadzić do naszego powołania, do tego, do czego jesteśmy stworzeni, do naszego planu. Dlatego, bo jesteśmy powołani do ruchu. Jesteśmy powołani, żeby cały czas, żeby przez całe życie iść do przodu, żeby przez całe życie wzrastać. Po to mamy Kościół, bo Kościół jest naszym miejscem wzrostu. Po to Jezus przyszedł na ziemię, żeby uczyć, żeby być nauczycielem. Jesteśmy powołani, żeby cały czas wzrastać, żeby się uczyć. Bo kiedy z Nim wzrastamy, zmienia się nasza perspektywa. To, co widzimy, zmienia się to, co możemy zobaczyć. Kiedy mamy powołanie, powiedzmy, że jest gdzieś tam daleko, taki obraz na metaforę, powiedzmy, że tam, gdzie Oliwia siedzi, jest moje powołanie i zaczynam od miejsca, że praktycznie nie widzę, że nie widzę tego powołania i kiedy wzrastam w Bogu, kiedy wzrastam w tym, co mnie uczy, zmienia się moja perspektywa i dopiero zauważam to powołanie, do czego Bóg powołuje nas. I jest jedna rzecz, która blokuje nas od wzrostu, no dobra, dwie. Jedna to jest przyzwyczajenie, ale druga rzecz, która nas blokuje od wzrostu, to jest to, kiedy nawracamy się, zmieniamy serce, ale nie zmieniamy naszego umysłu, naszej głowy, naszego myślenia. I kiedy blokujemy się, wiecie, że często na konferencje młodzieżowe i powiem wam, że jak jestem w szkole, to z każdym pogadam, jest wszystko ok. Jak jestem na konferencji młodzieżowej, to co druga osoba albo ma depresję, albo ma kompleksy, albo się źle z sobą czuje, albo coś jest nie tak, albo ma za duże stopy, albo nie wiadomo co, <śmiech> źle się czuje samym sobą. I wiecie, to jest okropne że potrafimy się załamać, potrafimy myśleć o sobie źle przez jakieś ograniczenia, przez to, jak się czujemy. Niektórzy nie potrafią sobie poradzić z, z tymi myślami, po prostu zagłębiają się w to i Bóg chce zmienić nasz obraz i dlatego mamy Biblię, bo Biblia jest tym, co pomoże nam, żebyśmy odzyskali ten prawidłowy obraz, dlatego, bo Biblia daje nam naszą tożsamość, tożsamość Bożą, a tożsamość Boża oznacza, że nie patrzymy już na siebie swoimi oczami, ale tak jak Bóg na nas patrzy. Więc mam pytanie, czy dziś patrzysz na siebie w pełni, tak jak patrzy na ciebie Bóg, który kocha cię z twoimi uzależnieniami, wadami, z twoimi grzechami? Bo to jest prawda, bo w Biblii jest prawda, zawarta w prawda, że cię kocha. Są w Biblii wersety, które mówią, że cię kocha, że jesteś piękny że ma dla Ciebie plan. Jeżeli w to nie uwierzysz, jeżeli nie zmienisz swojego umysłu, to to, że zmieniłeś serce, nic Ci nie da. Dlatego, bo nie będzie w stanie wzrastać, nie będziesz w stanie dotrzeć do swojego powołania, bo kiedy nie będzie w stanie wzrastać, nie będzie w stanie zmienić swojej perspektywy i dostrzec tego, co dla Ciebie ma Bóg. Biblia jest instrukcją, ale co Ci po instrukcji, jak kupie ciasto, skoro nie trzymasz się jej? Jak pieczesz ciasto, to masz jakieś standardy tego. Że na przykład musi być od 8 do dziewięciu jajek, nie może być mniej, nie, musi, nie może być więcej. Ma standardy, jak zrobić, żeby to było dobrze. I Biblia określa twoje standardy, Boże standardy. Tam wam taką metaforę, gdyby przyszedł jakiś chłopak do szkoły, który chciałby się z kimś zaprzyjaźnić, gdyby miał swoje standardy, takie, których trzyma w swoim sercu, że na przykład nie chce przeklinać, nie chce pić alkoholu czy coś w tym stylu, a gdyby powiedzieli Mu, że zaprzyjaźnimy się z Tobą, gdy, gdy to zrobisz, i robiąc to, wyszedłby poza swoje standardy, poza to, co ma w swoim sercu. A my mamy osiągać cel, nie poza wychodząc poza standardy, ale trzymając się naszych standardów. Mamy zdobyć cel poprzez swoje standardy nie wychodząc. I Biblia nadaje ci to samość, która polega na tym, że patrzysz się na siebie, jak Bóg na ciebie, jak Bóg ciebie widzi, i nadaje Ci Boże standardy myślenia o sobie. Że patrzysz w Bożych standardach. Biblia określa standardy twojego myślenia o sobie i mówi ci o tych standardach, jak powinieneś patrzeć, żebyś mógł siebie kochać, wzrastać i poszerzać swoje perspektywy, żebyś widział ten Boży Plan. Bo Bóg powołuje ciebie nie taki, jaki jesteś teraz, ale do tego, jaki masz być. Dam wam na koniec taką metaforę, że chrześcijanin jest jak drzewo. Dlatego, bo po pierwsze drzewo się zakorzenia i każdy chrześcijanin musi się zakorzenić w Bogu. Po drugie, Drzewo wzrasta przez całe życie. Nie wiem, czy wiecie, drzewo nigdy nie przestaje rosnąć. Tak samo chrześcijanin też nigdy nie powinien przestać wzrastać. I trzecia rzecz to drzewo wydaje owoc. Tak samo jak chrześcijanin powinien wydawać owoc miłości dla ludzi, żeby każdy mógł z tego czerpać. Nawet największy chrześcijanin, czy by miał 30 stażów w tym, czy nie wiadomo ile, jeżeli zasadzi swoje drzewo na pustyni, to nic to nie zmieni. Dlatego, bo są standardy określone, że drzewo nie rosną na pustyni że rosną w lesie, na glebie, która jest żyzna, która pomaga do tego, do rozwoju. I Kiedy zaczynamy nasze drzewo, nasze życie sadzić na pustyni złych myśli o sobie, na pustyni depresji, na, na pustyni m, tych standardów, które nie określa Biblia, sadzimy drzewo na pustyni, sadzimy nasze, drzewo na, y, nasze życie na pustyni, na pustyni złych myśli o sobie. Przez to nasze korzenie nie są w stanie dobrze wzrosnąć w piasek na tej pustyni. I nawet gdy mamy niewiadomą jaką relację z Bogiem, kiedy coś się stanie, zaczynamy na siebie narzekać, bo jesteśmy na siebie źli, mamy kompleksy z tym, nie jesteśmy w stanie dobrze rosnąć, bo możemy rosnąć tylko poprzez trzymanie się Bożych standardów, które określa nam Biblia i przez trzymanie się tożsamości, której w niej mamy. I nie jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie dawać owoce, ale nikt nie pójdzie na pustynię, żeby je zbierać. Nikt nie przyjdzie osoby, która ma kompleksy, żeby jej w tym pomogła. Bo jeżeli nie nauczymy się akceptować i kochać siebie, to nie będziemy w stanie akceptować i kochać innych. Więc drzewo nie urośnie na pustyni. Amen. Debiut. Tak jest debiut. Witajcie. Taki wyjątkowy debiut wśród młodzieży w tym wieku. To naprawdę zaszczyt. Tak, trzymamy średnią. Ok, chciałem się z, was, z wami podzielić pewną historią. Pewnym moim marzeniem, które spełniłem dosłownie dokładnie 10 lat temu. E, jako młody chłopak e, miałem... Taką, taki cel, takie marzenie, taką wizję, że kiedyś potrzebuję, polecę samolotem, wyskoczę z tego samolotu, zrobię coś niezwykłego. Przyszedł taki czas, 10 lat temu, że zrealizowałem ten swój plan, zrealizowałem swoje marzenie. Zrobiłem kurs spadochronowy, nie wyskoczyłem w tandemie z, z instruktorem, wyskoczyłem samodzielnie. Był to kurs kilkutygodniowy, gdzie uczyłem się teorii, uczyliśmy się jak sylwetkę zachowywać w powietrzu. tak aby ten moment wyjścia i lotu był jak najbardziej bezpieczny. Pierwsze skoki, pierwsze, pierwsze skoki są bardziej bezpieczne, ponieważ jesteśmy przyczepieni liną do samolotu. Wyskoc wyskoczyłem z samolotu, linka odpięła, odpięła spadachron i zaczęło się coś cudownego. Piękne widoki, piękne chwile, kilka minut lotu i jestem na ziemi. I tak raz, drugi, trzeci, kolejny. No i doszedł moment, kiedy mi tą linkę zabrali. Doszło momentu, kiedy mi tą linę zabrali, no i z tego samolotu trzeba było znowu wyskoczyć. I za drugim razem takiego samodzielnego wyskoku doszło do sytuacji, której, no, na pewno bym się nie spodziałał, jakby się spodziałał, to mnie nie wyszedł z tego samolotu. Jeden drobny błąd, wyskakując na wysokości 2000 metrów prawie, spowodował, że otworzyły mi się dwa spadochrony. Zaczęła się sytuacja, najgorsza sytuacja z sytuacji awaryjnych, którą można było przeżyć. Dwa spadochrony, które się otworzyły na, na wysokości około 1200 metrów, powodowały to, że miałem kilka, dosłownie, sekund na decyzję, na decyzję i na no zdrowe myślenie. Tu już nie było czasu na zastanawianie się, czy skręcę w prawo, w lewo, albo się schowam, albo nie wiem, obrażę się, bo ktoś mi coś źle powiedział. To była szybka reakcja. I powiem wam, że dzięki temu, że kilka miesięcy wcześniej dobrze się przygotowałem, przeszedłem kurs teoretyczny nie poszedłem na wagary, zdałem egzamin, wylądowałem i jestem tutaj z wami. Gdybym tego nie zrobił, dzisiaj by mnie tu nie było. Byłaby, była plam, plamka na ziemi, która by ze mnie została, tak? I powiem wam, ostatnio rozmawiając w kawiarence z Jankiem dokładnie, który mi powiedział, że czytając pismo, czasem możemy nie rozumieć, co dzisiaj czytamy. Ja będąc na drodze, której jestem, czyli w drodze powrotu do Boga, czy w drodze poznawania tak naprawdę Boga na nowo, też do końca nie rozumiem i pewnie długo jeszcze wszystkiego nie będę rozumiał. Natomiast wtedy przeszła mnie myśl i wróciłem do momentu właśnie tego skoku. Przygotowanie teoretyczne spowodowało, że w tym momencie przeżyłem. Przekładam to na moją obecność, moje czytanie teraz. Czytam codziennie Biblię. Przekładam to, widzę Biblię jako instrukcję, jak Mateusz fajnie powiedział. Instrukcje. Instrukcja, która przygotowuje mnie do życia. Do życia z Bogiem, do życia z Jezusem, do bycia lepszym człowiekiem pomimo upadków, pomimo problemów, pomimo codziennego upadania i powstawania. Tak naprawdę mam, mam, mamy wszyscy mamy wszyscy instrukcję od Boga, która spowoduje to, że w trudnych chwilach, trudnych momentach wiemy, co zrobić. Jeżeli ją czytamy, nie rozumiem dzisiaj, wiem, że być, być może za kilka miesięcy dojdzie do momentu, że ten fragment, ten, ta Ewangelia, ten rozdział, który wyczytałem, przyda się i pomoże przetrwać, przetrwać ten trudny moment. Ale to nie wszystko, żeby nie było tak smutno. W końcu, w końcu żyję, jestem tutaj z Wami. Poprzednie kilka skoków, tak sobie przeanalizowałem, mówię tak, wracamy do tego, porównując ten kurs teoretyczny do uratowania swojego życia, tak? ale były też momenty, kiedy ten kurs teoretyczny powodował to, że wyleciałem. Wyleciałem, pofruwałem, zobaczyłem piękne widoki z ponad tysiąca metrów, skakałem w Pruszczu Gdańskim, wiecie, hel, morze, niesamowite niesamowite spojrzenie na ziemię. I tak naprawdę to były niezapomniane chwile dla mnie. Myślę, że do tego jeszcze wrócę, aż ona słucha. Kiedyś na pewno. Żeby poczuć tą wolność, która była tam w powietrzu. I tak... Myśląc właśnie o, o tej naszej instrukcji, o tej mojej instrukcji, którą dostałem od Boga, stwierdziłem, mówię, skupiłem się tylko w tym momencie na uratowaniu swojego życia. Być może to będzie uratowanie życia, może jakaś inna sytuacja, która pomoże mi powstać. Ale tak naprawdę to był tylko procent tej teorii, która mi pomógł ratować życia. Ale 90% spowodowało to, że czułem się wolny, spełniłem swoje marzenie, czułem radość, zadowolenie, satysfakcję. I tak naprawdę stwierdzam, że Biblię też powinien tak traktować. Skoro jest instrukcja, to nie tylko skupić się na tym, w czym i kiedy może im pomóc, tylko cofnąć się do tego momentu i podziękować Panu, że dał nam tę instrukcję, że mogłem stać dzisiaj zdrowy, że mam wspaniałe dzieci, cudowne dzieci, dom, żonę. Nie jest, zawsze jest łatwo, często jest ciężko, trudno, a tak naprawdę zatrzymując się, robiąc chwilę refleksji, to wszystko dostaliśmy, dostaliśmy od Boga i powinniśmy się tym cieszyć. Nie skupiać się tylko właśnie na tych trudnych momentach, tylko tak naprawdę na tych wesołych, radosnych chwilach, bo one też są spowodowane naszą bliskością, e, bliskością z Panem i obecnością. Ja tu tak się rozłożę, bo mam trochę notatek. Wim, wierze, wiem, widziałam, że inni mieli w telefonach, a ja jednak jestem fanką papieru. Słuchajcie, na początek chciałabym, żeby każdy z was odwrócił się do osoby, która siedzi po waszej prawej stronie. Spójrz teraz na tą osobę. I słuchajcie, powiedzcie jej takie jedno ważne zdanie. Chcę, by Bóg do mnie mówił. Jesteśmy w kościele, więc wydaje mi się, że to zdanie jest dość normalne. Każdy z nas tutaj wierzy w Boga, wierzy, że On istnieje ma z nim jakieś relacje lub chce je mieć, co wiąże się z tym, że chce, żeby Bóg do niego mówił. To wiecie co? Jeszcze raz trochę z większym entuzjazmem odwróć się do osoby, która siedzi po twojej prawej stronie i powiedz jeszcze raz, chcę, by Bóg do mnie mówił. Super. Chcę, by Bóg do mnie mówił, ale nie czytam Biblii. Chcę, by Bóg do mnie mówił, ale nie czytam Biblii. Dlaczego nie czytam Biblii? Wyobraźcie sobie pewną sytuację. Wysyłacie, zgłaszacie swoje CV do takiej super wymarzonej waszej firmy, prężnie rozwijającej się, chcecie w niej bardzo pracować. Wyobraźmy sobie, że ta firma produkuje skarpetki, a ty tak jak Mateusz chcesz projektować design tych skarpetek i wysyłasz do nich zgłoszenie, wysyłasz swoje CV, no i cały tydzień chodzisz, czekasz z telefonem, czy oni zadzwonią, czy nie zadzwonią, siedzisz. No i cały czas ten telefon, no czekam, żeby oni zadzwonili. I słuchajcie, oni wysyłają ci maila, wysyłają ci odpowiedź, ale ty nie czytasz tej odpowiedzi, bo czekasz na telefon. Wyobrażacie to sobie, bo dla mnie to jest trochę nonsens. Czekamy na ten telefon, czekamy na tą odpowiedź, marzymy o tym, ale przychodzi do nas od nich wiadomość i jej nie czytamy. Czasami możesz sobie myśleć, mogą ci przychodzić do, myśli takie, do głowy takie myśli, Bóg do mnie nie mówi. A czytasz Biblię? Zadaj sobie wtedy to pytanie. Bóg mi nie odpowiada, ale czy szukasz odpowiedzi? Wiecie co, ja często tak myślałam i naprawdę to jest dla mnie wielkie odkrycie. Chcę, żeby Bóg do mnie mówił, ale nie czytam Biblii, nie szukam tych odpowiedzi. Kto z was ma przy sobie telefon? Możecie wyciągnąć obojętnie prawą ręką go do góry, Widzę, że prawie wszyscy mamy dzisiaj przy sobie telefon. No a dlaczego? Możecie teraz tak na mnie spojrzeć. Bo żyjemy w XXI wieku i korzystamy z telefonów. Telefony są nam potrzebne. Używamy ich do tego, żeby być dostępnym dla innych i żebyśmy, my mieli do nich dostęp. Sprawdzamy jakieś wiadomości, czekamy na telefon, dzwonimy, sprawdzamy, co się dzieje w internecie. I wiecie co? Powiem wam, że... Biblia jest telefonem. Biblia jest telefonem, który Bóg zostawił nam. Bóg przez Biblię chce nam pokazywać różne rzeczy, chce do nas mówić. Więc musimy zadać sobie pytanie, jak często nosimy ze sobą ten swój Boży telefon? Jak często jesteśmy przygotowani i gotowi na to, żeby Bóg do nas mówił? Jak często czytamy tą Biblię? I tu mam takie pytanie. Dlaczego nie czytamy Biblii lub nie czytamy jej tak często, jakbyśmy mogli, jakbyśmy chcieli? Wiem, że jestem tutaj w kościele i pewnie większość z was no, przecież czytamy Biblię rano, codziennie, ale może jest ktoś z was na tym miejscu, kto jej nie czyta, a może jest ktoś taki, kto nie czyta jej tyle, ile by chciał. Kto chce po prostu czytać jej więcej, a czasami znajdują się różne powody, różne sytuacje, różne zbiegi okoliczności, które sprawiają, że nie czytamy jej tak często, jakbyśmy chcieli. I wiecie, tu mam taką listę. Zrobiłam takie badania. Badania, jestem na Matwizie to. Zrobiłam badania. Zapisałam rzeczy, które najczęściej powodują to, że nie czytamy Biblii lub nie czytamy jej tak często, jakbyśmy chcieli. I właśnie je wam przeczytam. Bo nie czujemy się wystarczająco duchowi. Bo nie mamy czasu. Bo nam się nie chce. Bo żyjemy w, natłoku, w czasach natłoku informacyjnego i mamy mnóstwo innych bodźców. Bo mamy Netflixa. Bo znamy wszystkie historie. Bo napisana jest starym, niezrozumiałym językiem. Bo jej nie rozumiemy. Bo uważamy, że jest nam niepotrzebna. Wiecie co, to są czasami takie powody, które, które mogą wam wydać się absurdalne, ale może akurat blokują któregoś tutaj z nas. I każdy może mieć jakieś powody i może się na nich skupić. Nie czytam Biblii, bo jestem zmęczona, wróciłam po szkole, a wyszedł nowy odcinek serialu, a muszę jeszcze zrobić matematykę. Ja tak czasami mam, przyznaję się, nie jestem idealna, staram się, ale no, nie czytam Biblii tak dużo, jak bym chciała. I słuchajcie... I ja po prostu podrę te powody, bo wiecie co? Bo są priorytety w naszym życiu. Powinniśmy się zastanowić, jakie my mamy priorytety. I czy naprawdę naszym priorytetem jest szkoła? Czy naprawdę naszym priorytetem jest matematyka? Czy naprawdę jest nowy odcinek serialu, żeby zobaczyć, kto kogo zabił, kto przeżył? Czy po prostu naszym priorytetem jest to, żeby stać w miejscu, w którym Bóg nas postawił? Bo to są różne bodźce, powody które zabierają nas od jakiegoś priorytetu. I słuchajcie, może nie wy, ale ja jestem osobą, która przez długi czas oczekiwała na fajerwerki. Myślałam, że przyjdę do kościoła, był super mówca, jakiś z Ameryki, bo to często tak myślimy, jakiś mówca z Ameryki i wiecie, że on się o nas pomodli i następnego dnia po prostu będziemy tacy chodzić w namaszczeniu Bożym, w Jego obecności, że nasze życie zmieni się diametralnie tak od tak. Ale w większości rzeczy tak nie jest. Nasze życie zmienia się poprzez małe kroczki. A to nie jest nagle, że pewnego dnia w ogóle jakaś rakieta będzie i nagle wyskoczymy gdzieś do przodu. To jest wszystko proces. To są małe kroczki. To jest wstanie stanie 15 minut wcześniej, czytanie Biblii, poświęcenie swojego czasu, żeby z kimś porozmawiać, żeby przysłuchać kazania. Na koniec... Mam takie cztery punkty odnośnie tego, jak czytać Biblię. Po pierwsze, musisz znaleźć Biblię. No proste. Większość z nas no, nie wierzy, że ktoś nie ma Biblii na tym miejscu. A jak nie masz nawet, to możesz zgrać. Aplikacja jest darmowa. Ale warto zainwestować, by mieć swoją Biblię. To tak. Po pierwsze, znajdź Biblię. Po drugie, znajdź długopis, zakreślacz, notatnik. Rób notatki tego, co czytasz. Może teraz tego nie rozumiesz, ale przyjdzie czas, że to zobaczysz, że zrozumiesz. Znajdź swoje miejsce i ogranicz wszystkie bodźce. Znajdź miejsce i czas, gdzie nie będzie cię rozpraszać pipczenie telefonu, że ktoś oznaczył cię na, na jakimś Insta Stories, czy nie będzie, cię, nie będzie ci przeszkadzać, że osoba w pokoju obok będzie śpiewać, hałasować, ktoś będzie odkurzać. Znajdź swoje miejsce i swój czas. I po czwarte, znajdź plan, nie wyrywaj z kontekstu. Bo wiecie, możemy sobie otworzyć Biblię na jakiejś stronie losowej i nagle palcem sobie zaznaczyć i werset, i to będzie werset, który mi Bóg powie i, i ten werset Bóg mi powiedział i, i po prostu sobie wyrwę go z kontekstu. Albowiem nadał on w Jakubie przykazanie i ustanowił prawo w Izraelu. Wiecie, i mogę sobie wyrwać tak ten werset i powiedzieć, że on będzie do mojego życia, ale to nie ma sensu. Biblię trzeba czytać z kontekstem, żeby rozumieć, o czym jest ten werset. Bo wiecie, tak teraz no nie rozumiem, o czym jest ten werset. Musiałabym przeczytać cały rozdział albo cofnąć się do poprzednich. I słuchajcie, jest wiele różnych planów na aplikacji Biblii, na przykład Biblia w 365 dni, ale to nie musi być konieczne, są różne plany. Warto, żeby po prostu czytać, żeby rozumieć historię i kontekst. No i to tyle. Wow, ale dostaliśmy dużo dobrych, fajnych rzeczy. Amen? Kochani, ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, o której powinniśmy pamiętać, kiedy czytamy Biblię. Usłyszeliśmy już tak wiele rzeczy, jak dobrze jest, kiedy czytamy Biblię. Ja pamiętam, kiedy na studiach poznałem pewnego człowieka, takiego starszego profesora. Nazywał się Mieczysław, K Mieczysław Kwiecień. Wiecie, to taki starszy człowiek, pionier, jeżeli chodzi o Kościół Dzielony Świątkowy w Polsce. Człowiek, który bardzo mocno przyczynił się do tego, że uczelnia Zielono-Świątkowa w Polsce generalnie w ogóle powstała. Wspaniały starszy człowiek, który mówił nam o teorii, o teoriach biblijnych, który mówił nam o, o teorii zbawienia człowieka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wartościowe, wspaniałe rzeczy. I pamiętam, że kiedy on mówił o Biblii, kiedy mówił słowo Jezus, kiedy mówił słowo Jezus, to on zawsze płakał. Kiedy mówił Jezus, to zawsze ciekła mu łza. I pamiętam, że po pierwszych takich zajęciach ktoś zadał mu pytanie, jak to się dzieje, że kiedy mówi Jezus, ta łza jakby samoistnie, wiecie, wypływa mu z tego oka. A on mówi, czytam tak dużo Biblii, jestem tak bardzo mocno zakorzeniony w Słowie, że tak bardzo mocno kocham Pana Boga, że nie jestem w stanie przejść koło ofiary Jezusa Chrystusa bez tego, aby nie popłynęła w łza, jaką bardzo mnie ukochał. To był pierwszy i ostatni człowiek, którego poznałem w swoim życiu, który na, kiedy tylko mówił Jezus, naprawdę ciekła mu łza, który był tak bardzo mocno zakorzeniony w Jezusa. Ale to, co on powiedział, było dla mnie bardzo cenne, bo on powiedział jedną ważną rzecz na tych zajęciach. Biblia jako księga, którą czytamy, wiecie, jest powodem naszych radości, jest powodem naszej przemiany, jest powodem naszego rozwoju, ale nie wiem, czy wiecie, że Biblia jest też powodem wielu wojen. Że Biblia jest też powodem, dla, dla którego wielu ludzi zginęło. Nie tylko dlatego, że byli prześladowani za to, że mieli tą Biblię, ale ginęło, ponieważ co po niektórzy ludzie wyczytywali z niej rzeczy, których być może Bóg nie miał zamiaru w ogóle tam wsadzić. I on powiedział taką jedną mądrą rzecz. Mówi, Biblię należy czytać nabożnie i naukowo. Co to znaczy i naukowo? To znaczy, że wiecie, kiedy czytamy Biblię tylko naukowo, naukowcy to są wiecie, mądre głowy. Oni już wymyślili, dlaczego Mojżesz z Izraelitami przeszedł przez Morze Czerwone. Na to są teorie. Wiecie, przyszedł przypływ i mieli na tyle szczęścia, że byli w tym samym momencie, w tym samym miejscu i po prostu sobie przeszli. I są ludzie, którzy w to wierzą, są ludzie, którzy czytają Biblię tylko naukowo, nic z niej nie wyciągając, a wszystko podważając albo sprowadzając do takich naukowych hipotez. Ale jest też druga strona. Są ludzie, którzy czytają Biblię tylko nabożnie, tylko nabożnie. I wiecie, to tylko nabożnie to jest aż nabożnie, ponieważ przez to nabożnie wiel... nasze chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej podzielone w historii. Chrześcijaństwo dzisiaj jest najbardziej podzielone w historii, Kościół jest najbardziej podzielony. Jest tak wiele odłamów chrześcijaństwa, jest tak wiele odłamów, jest tak wiele, wiecie, innych różnych kościołów, którzy przypisują sobie pewne hipotezy i teorie na temat pewnych wersetów, które są w Biblii. Dlatego jesteśmy tak bardzo podzieleni, ponieważ kiedy otwierasz Biblię i nie będziesz nią czytał tylko nabożnie, to będziesz tam odkrywał tylko te rzeczy, które Ty chcesz odkryć. Będziesz się doszukiwał sensu tam, gdzie tego sensu być może nie ma. Będziesz szukał powodów, żeby pewne rzeczy przypisać do, do wiecie, Biblii, przypisać do siebie. Ale kiedy czytasz Biblię naukowo i nabożnie, wtedy jesteś w stanie odkryć cały sens. Jesteś w stanie odkryć całe podłoże kulturowe. Jesteś w stanie całą historię odkryć. Jesteś w stanie nie tylko poprzez to, że czytasz Biblię, ale poprzez to, że czytasz też o tym, co się tam naprawdę działo. Kiedy czytasz różne rzeczy, kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy przeszli pewną drogę, którzy wiedzą coś o Biblii, którzy znają Biblię, którzy mogą się z tobą podzielić. Szukajmy ludzi, wiecie, nie szukajmy czasami, sami chcemy sobie wyszukać coś w Biblii, żeby przypisać do swojego życia, ale szukajmy ludzi, którzy będą do nas mówić, którzy znają tą Biblię. Tak fajnie jest, kiedy mamy grupy domowe, tak fajnie jest, kiedy mamy jakieś grupy, kiedy możemy usiąść sobie w kółeczku i każdy może się podzielić tym, w jaki sposób Bóg do Ciebie mówi poprzez Biblię. Wiecie, to jest ogromnie ważne, abyśmy mieli takich ludzi, abyśmy nie próbowali sami. Mamy czytać Biblię jak najbardziej, ale potwierdzaj to u Boga, potwierdzaj to u ludzi. Bóg naprawdę chce do Ciebie mówić poprzez to Słowo. On stworzył tak wiele. Wiecie, to, co mamy tutaj, to jest przekład. To jest przekład. To napisał człowiek, to przełożył człowiek. A wiecie, człowiek bywa, no jak każdy z nas, bywa omylny. Zdarza się, że coś przekręcimy. I różne przykłady mają różne przekręcenia. Jakbyście otworzyli teraz Biblię Warszawską i otworzylibyście tam na przykład List do Rzymian, 11 rozdział, 20 werset, mój ulubiony, ulubiony przykład, jeżeli chodzi o błędy w tłumaczeniach. Tam jest pewien werset, który mówi o tym oficjalnie w Biblii Warszawskiej, że masz się wzbijać w pychę. Ktoś popełnił błąd. Po prostu ktoś zapomniał o tym, luteranie ją tłumaczyli i się po prostu przytrafiło, że nie ma nie, że nie ma nie. I teraz każdy z nas czytając tą Biblię i myślą sobie, wow, to jest prawda, to jest tylko od Boga. I nie, nie patrząc na kontekst naukowy, powiem, mam się wzbijać w pychę. Są tacy ludzie, którzy biorą dosłownie pewne rzeczy, ale cała Biblia mówi o tym, żebyś nie był pyszny. Jak wierzysz, łapiesz kontekst w Biblii, to wierzysz o tym, że nie masz być pyszny. Nie możesz budować poczucia swojej wartości, tego, kim jesteś w oparciu o jeden werset. Kiedy weźmiemy już nowe przykłady, te nowsze, to tego błędu już tam nie ma. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy czytali Słowo Boże nabożnie i naukowo. I niech każdy czerpie z niej garściami, niech każdy bierze z niej to, co najlepsze. Bóg jest dobry. Amen. Panie i podziękujemy Panu Bogu za to nabożeństwo, wstajmy. Będziemy jeszcze mieli ogłoszenie, ale to na sam koniec, jak już będziemy wychodzić. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, ponieważ kończymy już tę serię, kończymy serię o Biblii. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy nową serię, będą nowe serie, będą nowe kazania, będziemy się uczyć nowych rzeczy, ale chciałbym Panu Bogu podziękować za to, że mamy dostęp do Słowa Bożego. Bo wiecie, jest tak wiele krajów, w których jeszcze nie ma tego dostępu. Wiecie, że są jeszcze języki, na które Biblia nie została przetłumaczona? Są takie kraje, w których nie ma po prostu dostępu do Biblii, bo jej naj najnormalniej w świecie nie ma. A my żyjemy w wolnym kraju, mamy dostęp do Biblii i chcemy sięgać po nią jak najwięcej. Mamy tak wiele przykładów, tak wiele pięknych przykładów i możemy naprawdę wiele czerpać, naprawdę wiele brać.